Plus. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka, minęła 14. Serwis trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. W Sosnowcu trwa ostatnie pożegnanie tragicznie zmarłego posła Litewki. Andrzej Poczobut przechodzi badania w warszawskim szpitalu MSWIA. W prawie całej Polsce występuje zagrożenie pożarowe w lasach ostrzegają strażacy. Trwają uroczystości pogrzebowe posła i społecznika Łukasza Litewki. W miniony czwartek poseł uznany ze swojej działalności dobroczynnej zginął w wypadku. Łączymy się z Martyną Szymczakowską, która jest w Sosnowcu przed kościołem św. Joachima, gdzie trwa msza święta. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, jak wiele osób przyszło, żeby osobiście pożegnać posła Litewkę. To są prawdziwe tłumy. Wiele osób, z którymi rozmawiałam, mówiło mi, że są z Sosnowca, z Mysłowic, z okolic, w których urodził się i mieszkał Łukasz Litewka, więc po prostu muszą tu być, muszą go pożegnać. Część osób przyszła ze swoimi psami, bo przecież Łukasz Litewka znany był z pomocy zwierzętom, z działalności charytatywnej. Kościół, w którym odbywa się msza, położony jest w takiej niewielkiej dolinie, dookoła której na wzniesieniu jest co najmniej kilka tysięcy osób. Oni płaczą, łamią im się głosy ze wzruszenia, ze smutku i z niezrozumienia tego, co się wydarzyło. Wychowywaliśmy się razem na tym osiedlu, także się głos nawet łamie, bo strasznie to przeżywam. Tyle zbiórek organizował, tak bardzo troszczył się o ludzi. No Łukasz to był fantastyczny człowiek, naprawdę znam go osobiście i <śmiech> aż brakuje mi słów, bo tak bardzo to wszystko przeżywam, że nawet nie wiem co powiedzieć. A w uroczystości biorą udział najważniejsze osoby w kraju. Na początku mszy świętej prezydent Karol Nawrocki wręczył na ręce ojca zmarłego, Zdzisława Litewki, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie przyznane pośmiertnie posłowi. W pierwszym rzędzie w kościele poza prezydentem jest też jego małżonka. Są premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. A relacjonowała Martyna Szymczakowska. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut jest na badaniach w warszawskim szpitalu MSWJ. Tam też pierwszy raz po latach zobaczył się ze swoją rodziną. Wzruszające zdjęcie ze spotkania zamieściła w internecie prezes podlaskiego oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska Anna Kietlińska. Jak mówiła spotkanie z bliskimi wywołało ogromne emocje. Tak się widzi swoje dzieci... Po ponad czterech latach niewidzenia, a pamiętało się 11-letniego syna, a w tej chwili 16-letni młodzieniec, ponad 1,90 m przytula ojca i żona stęskniona i mama przede wszystkim, to robi ogromne wrażenie i łzy i emocje. W białoruskich więzieniach przetrzymywanych jest ponad 700 więźniów politycznych. Alerty pożarowe w, niema, w niemal całej Polsce. Straż pożarna alarmuje, że zagrożenie jest duże na przeważającym obszarze. Tylko na północy i częściowo na Mazowsze jest średnie, a na południu w górach nie występuje. Powodem jest susza, wyjaśnia dyżurna synoptyczka Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Warszawie Anna Gryczman tych opadów było bardzo mało. Hydrolodzy informują o coraz niższych stanach wody w rzekach. Pojawiają się kolejne ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. Te kolejne dni po weekendzie majowym dają nadzieję, że trochę tego deszczu się pojawi, jednak przydałby się taki dłuższy epizod opadowy. Na razie widzimy tylko takie pojedyncze sytuacje, gdzie faktycznie będzie w tym kolejnym tygodniu padać. Taka sytuacja mm, związana z suszą i zagrożeniem pożarowym oznacza, że podczas majówki każdy, kto chce brać udział w z rozpalonym grillem czy spotkaniu przy ognisku musi zachować wyjątkową ostrożność. Taka Intercity rozbudowuje zaplecze techniczne. Na Olszynce Grochowskiej w Warszawie rozpoczęła się budowa nowej lokomotywowni, która będzie miała 5,5 tysiąca m2. Znajdzie się w niej serwis dla lokomotyw i elektrycznych zespołów trakcyjnych. Inwestycja jest konieczna, bo rośnie liczba pojazdów, mówi prezes państwowego przewoźnika Janusz Malinowski. Już w tej chwili posiadamy 96 nowoczesnych lokomotyw o prędkości 160 km na godzinę. W tej chwili jest realizowany kontrakt na lokomotywy na 200 km na godzinę. Już mamy 21 sztuk tych lokomotyw u siebie. Docelowo tych lokomotyw będzie 110. W ubiegłym roku PKP przewiozły ponad 89 milionów pasażerów, co jest rekordem spółki. Słowacki Sąd Najwyższy utrzymał wyrok w sprawie próby zamachu na Roberta Fice. Mężczyzna, który w maju 2024 roku strzelał do premiera został skazany za atak terrorystyczny na 21 lat więzienia. Obrona 73-letniego Juraja Cintuli w apelacji zakwestionowała kwalifikację prawną czynu. Sam oskarżony podczas rozprawy twierdził, że nie jest terrorystą. Wyrok sądu pierwszej instancji określił jako szalony, podkreślając, że w jego wieku 21 lat więzienia oznacza w praktyce dożywocie. Odwołując się od wyroku podważył również zakres obrażeń, które według opinii biegłego premier Robert Fico odniósł podczas ataku. Prokuratura od początku utrzymywała, że działanie zamachowca należy uznać za czyn terrorystyczny, było planowane, motywowane politycznie i miało na celu destabilizację państwa oraz upadek rządu. Również Sąd Najwyższy nie miał wątpliwości co do tego, że chodziło o terroryzm. Robert Fico, do którego zamachowiec oddał kilka strzałów, poważnie go raniąc, nie wziął udziału w dzisiejszej rozprawie. Premier Słowacji nie uczestniczył osobiście również w procesie przed sądem pierwszej instancji. Wojciech Stoba, Polskie Radio. To był Serwis drugi. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Do końca dnia pogodnie, ale miejscami pojawią się chmury, które na północy i wschodzie przyniosą opady deszczu. W Zakopanem 7 stopni, w 8, w Łodzi i Krośnie 10, w Legnicy 12, w Koszalinie 14. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 6 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Witamy serdecznie. Olga Szućko za starami, Katarzyna Wojtasik dba o wszystko, a przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dziś w naszym spotkaniu do piętnastej gość, który ma na swoim koncie kilkanaście kryminałów, także thrillery, także powieści sensacyjne. Mówię, że kilkanaście, bo z tym liczeniem no też to będzie jeden z wątków naszej rozmowy, bo właśnie ukazała się jego dwudziesta pierwsza książka, która nie jest ani kryminałem, ani powieścią sensacyjną, ani thrillerem. Naszym gościem w trójce do piętnastej będzie Wojciech Chmielarz, ale zaczynamy od muzyki Arctic Monkeys. You used to get it in your fish nets. now you only get it in your night nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness, landed in a very common crisis. Everything's an order in a black hole. Everybody memes like an answer basco Remember when you used to be a rascal Uh oh the boy's a slack The best you ever had, the best you ever had is just a mess Looking through a little book of sex tips Remember when the boys were all electric But now when she told she's gonna get it I'm guessing that she'd rather just forget it Clinging to not getting sentimental Said she wasn't going but she went still Like she gentleman to, to be gentle Is it a mecca double or a betting pencil? Oh, the boys are slag The best you ever had The best you ever had loud I Arctic Monkeys. 9 minut po 14. Tu myśliwiecka357, a w naszym studiu już gość Wojciech Chmielarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Pisarz, autor powieści. I wymieniałam to wszystko przed kilkoma minutami, ale powiem jeszcze raz kryminalnych, sensacyjnych thrillerów. E, laureat wielu nagród, ale wymienię e, chociażby Nagrodę Wielkiego Kalibru w 2015 roku. Potem Nagroda Czytelników, też Wielki Kaliber 2019. E, I wielokrotnie nominowany do tej e, nagrody e, zacnej bardzo za powieści kryminalne. A teraz ukazuje się nowa książka, ukazała się już nowa książka e, Wojciecha Mielarza, która kryminałem, powieścią e, sensacyjną ani thrillerem nie jest. E, tam, gdzie zmrok zapada szybciej i o niej będziemy dzisiaj rozmawiać, ale zanim przejdziemy do książki, to chciałam cię zapytać, ponieważ jesteśmy w radiu i chyba nigdy nie mieliśmy okazji o tym porozmawiać. Czy ty piszesz do jakiejś ścieżki dźwiękowej? Masz jakieś playlisty, e, podpisanie? Ojej, tak, mam ten, mam, mam playlisty, ale to się, wiesz, e, zmienia. To się zmienia y, w zależności od roku, od książki nastroju. Czasami mi się na, najlepiej pisze w ciszy, tak, żeby nic nie nagrało. Ale czy to ma znaczenie, jaka czasami... to jest historia? Albo jak, na jakim etapie pracy jesteś? Nie wiem, od czego to ma znaczenie. To jest dla mnie tajemnica absolutnie. <gry> Wiesz, bardzo mi się przez długi czas dobrze pisało z różną muzyką filmową i instrumentalną. To fajnie sobie plumkało w tle. Ja miałem wtedy słuchawki, które mnie odcinały od świata i. I wtedy i sobie, sobie słuchałem. Jeżeli mogę wejść ci słowo, to, to jest trochę tak z twoimi książkami, że one się też od razu układają czytelnikom i czytelniczkom w taki film, który być może również później trafia na ekran, bo przecież też trzy z twoich historii zostały już zekranizowane, tak. więc to może ma, może ma to się sens, uda. że ta muzyka może, filmowa. Może się uda, Czy nawet dwa razy wiesz, zrobiłem ścieżkę dźwiękową pod książki, tak, do złotowłosej, to można znaleźć mhm. na Spotify i do, i do Zbędnych. W Zbędnych e, było Manchester Orkiestra na przykład, to, to, taki zespół brytyjski, który tam jeden kawałek bardzo mi, mi zrobił przy tej książce. E, przy zbadnych była taka troszeczkę bardziej, powiedziałbym. Przy, przepraszam, przy złotowłosej była muzyka bardziej bardziej niszowa. E, e, s, e, i. E, a teraz, dos dosłownie dzisiaj słuchałem, wiesz, wróciłem z jakiegoś powodu do płyty Delta, Mam Mumford sens. Mm -hmm. Bardzo się zdziwiłem, kiedyś okazało, że ona jest sprzed 8 lat, w ogóle byłem w Niedawno wdali nową płytę, nie? więc z tej okazji ja wróciłem do... Ja do, do... Ludzi, którzy myślą, że 90. rok był 15 lat temu. Ale ja, też, nie ja też, ja też, ja <laughs> też. Tak e, takie zaskoczenia I, wiesz, i sobie trafiając. to włączyłem i przy tym się fantastycznie ten pisało dzisiaj. Mm -hmm. Więc y, każda książka A, to jest inna, się inna ścieżka. się no, coś cał, Cały czas prawe. się pisze, słuchaj. Słuchaj, to będziemy jeszcze pewnie e, wracać do tego, że dzisiaj też coś się pisze, bo takie pytanie o to, co następne, też musi paść. Ale też zanim się wgryziemy, e, co przy horrorze może brzmieć e, znacznie, e, w tę nową powieść, tam gdzie zmrok zapada szybciej, to e, no, no, chciałam cię też zapytać o to, z czego wynikła ta potrzeba sięgnięcia po horror. Bo to oczywiście e, w, w różnych gatunkach się e, tych... E, właśnie kryminalnych, sensacyjnych y, wyspecjalizowałeś. Y, mam takie poczucie, że ta seria o bezimiennym to jest trochę western, przecież. Tak, więc tutaj tak. się to wszystko y, y, kumuluje jeszcze dodatkowo. A tutaj mamy horror, który oczywiście jest też, y, y, są tu też jakieś tam tajemnice kryminalne. Y, jest też historia obyczajowa, jest to opowieść o relacji, a właściwie o wielu relacjach, bardzo wzruszająca momentami. No ale ten horror... Tutaj też jest. Więc e... które atrybuty horroru najbardziej się pociągały i skąd czerpałeś, kiedy zaczynałeś myśleć o tej książce? Wiesz co, najbardziej w horrorze, najbardziej mnie e, z, e, interesuje, wiesz, ten moment to jest oczywiście specy, specyficzny rodzaj horroru, bo tych horrorów jest mnóstwo różnych gatunków, tak niektóre są bardzo dziwne, niektóre zupełnie mnie nie pociągają, ale pociągają mnie te opowieści, wiesz, w których jakie jest zdarzenie nadprzyrodzone tak naprawdę jest tylko takim y, powodem, przyczynkiem do tego, żeby uruchomić prawdziwą historię. To, to te wszystkie emocje, konflikty, które y, istnieją w prawdziwym świecie i potrzebują na przykład czegoś bardzo drobnego nadprzyrodzonego, żeby nagle wybuchnąć z pełną mocą. tak? To jest bardzo, e, bardzo interesuje. No takie powieści pisze przede wszystkim Stephen King, jako, mm. jak o nim myślimy, tak? I e, ja się tutaj bardzo na Kingu wzorowałem. E, sobie powtarzałem jego książki, obserwując sobie i ucząc się od niego, wiesz, jaką te, te opowieści tworzył, jaką ten element nadprzyrodzony wprowadzał. I to, to jest coś, co mnie w tym gatunku najbardziej e, interesuje. Ale wiesz, oprócz tego, naprawdę no, jest taka, że ja po prostu Musiał, miałem tą potrzebę odpoczęcia od kryminału, czy od powieści sensacyjnej. Tak? Znaczy e, miałem potrzebę zrobienia czegoś innego, bo uważam, że autorzy co pewien czas powinni się próbować w innych gatunkach, po, po, po, powinni rzucać sobie jakieś wyzwania. Odświeżyć kubki smakowe. Otwierzyć kubki smakowe, rozruszać, piękne określenie będę go używał od tej pory, yy, rozruszać głowę, ale też nauczyć się czegoś nowego. Mm -hmm. tak? Z, y, I tego się nie da zrobić, jeśli nie podejmujemy nowych wyzwań. Więc y, ja od dłuższego czasu na każdym spotkaniu autorskim opowiadałem, że chcę napisać horror, ale jeszcze czułem, że nie do końca potrafię, nie do końca umiem, ale y, aż nadszedł ten moment, w którym poczułem, że okej, okay, to jest ten moment, kiedy potrafię, chcę i przede wszystkim wymyśliłem taką historię, wiesz, y, która, y, która czułem, że warto im opowiedzieć. Bo też jest tak, że ja z tym pomysłem na tam, gdzie zmrok zapadnie szybciej, y, zapada szybciej, y, chodziłem przez kilka lat. Tylko no przez... piszesz o tym w, w posłowie, że Tamara i Szwed, bo to główni bohaterowie, chociaż oczywiście tych mhm. bohaterów, którzy wokół nich są i są bardzo ważni i bohaterek jest, jest więcej, że oni już od dłuższego czasu z tobą byli, tylko czekali na ten właściwy moment i na właściwą e, inspirację do pisania. Czekali na właściwy moment i też czekali, żeby pewne rzeczy mi się e, ułożyły w głowie, tak? bo te pierwsze pomysły na tą historię były troszeczkę inne. I potrzebowałem wprowadzić tam pewne zmiany, żeby fabularne, żeby to, to zagrało, tak? I to są. Zaskakujące drobne rzeczy, tak? To mm -hmm. znaczy strasznie mi historię ułożył ten moment, kiedy sobie zdałem sprawę, że, mm, że na przykład potrzebuję w tej historii starych samochodów, A, już nie wchodząc w ten. Ale wejdziem, pewnie o tym pogadamy. W ten temat nie, ale nagle to mi uruchomiło tak wyobraźnie Czasami i tak. Nie jest to do przewidzenia właściwie, który element i spojrzenie w którą stronę, albo rozmowa z kim możecie uruchomić i sprawić, że uświadomisz sobie, że to jest właśnie ten element, którego ci brakowało. Wojciech Chmielarz jest gościem trójki w audycji Tu Myśliwiecka 357.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 Tego posera. Przyczepiłeś się do małej MAI, żebyś się cudzymi i Przepraszam bardzo za język, ale chyba bardzo dawno godzinę nie najem. Mają, pójdziemy na mani peli. sami sami kiedy Kiedyś się wydajemy i ciągle się śmiejemy. Zaraz po tym, jak się głupku zaję, no. Zabrałeś mi tatę, potem zabrałeś mi dziadka. Chciałeś zabrać mamę, ale nie da się wariatka. PTR, słyszę mi lepsze, kasara podrzuca słowa. No bo nawet jak wygrywasz, niebo zyskuje anioła. To dla wszystkich z oddziałów, gdzie każdy walczy Niczym sołnierze z oddziałów specjalnych Pielęgniarki, pielęgniarze, lekarze, lekarki i rodzice Nie przegramy tej walki, mają. Ciągle BDOES i Maja Mecan oczywiście. I tak sobie rozmawiamy też y, z Rociechem Chmielarzem, który jest gościem audycji Tu Myśl 357 o tym wszystkim, co się działo wokół tej piosenki, ale no, u Ciebie też y, y, dzieją się rzeczy równolegle, więc... Y... Wiadomo, że się nie dało nie śledzić tego, co się działo u Łatwoganga, ale ty byłeś w podróży chyba ostatnio, prawda? Ja byłem, ja byłem w podróży. Byłem przede wszystkim, wiesz, na wspaniałym festiwalu w Toruniu. Gwiazdozbiór kryminalny mm. Kujaw i Pomorza. Bardzo skomplikowana nazwa, ale to jest festiwal kryminalny, który robi Robert Nałocki. Tam się dzieją wspaniałe rzeczy. No, tam, też autor przecież. Też autor. No, ta edycja się, się zakończyła, ale na przyszłą, w przyszłym roku, no, w kwietniu będzie na pewno kolejna, więc już się szykujcie państwo kalendę ale Robert Małecki jeszcze w czerwcu robi grosowisko, więc tam pewnie też dla fanów Bernarda Grossa, jeśli są jacyś nas słuchają, warto się tam wybrać. Ale tak, no ja miałem, wiesz, oczywiście znalazłem te, tą, tą chwilę czasu, żeby wpłacić tam parę złotych na tą zbiórkę, natomiast nie miałem czasu tego śledzić, więc mhm. tylko tak jednym okiem co pewien czas mi docierały, wiesz, informacje o przebiciu kolejnej kwoty. Tak, I to faktycznie było, było, było absolutnie coś. niewiarygodne, było wzruszające i było imponujące, tak? Ehm, więc... Super, że się Dobrze, wydarzyło. że takie rzeczy się dzieją i że mamy yy, no, takie, y, powiedziałabym, y, staropolszczyzną, ku pokrzepieniu serc y, y, i tego. tak dalej. I to po, jest bardzo potrzeba potrzebne. Potrzeba od czasu do czasu tak, takiego tak, wydarzenia, tak. po którym tak. nam się robi cieplutko, wiesz, nie? I że y, y, ciągle potrafimy zrobić coś wyjątkowego, nie dla mhm. siebie. I, y, i zaskakującego i tak zaskakującego, no powiedzmy sobie szczerze na, na skalę światową, tak? bo przecież przebili wszystkie możliwe tak. rekordy. Ale wracamy do naszej rozmowy o nowej książce Wojciecha Mielarza Ja ją trzymam w rękach, chociaż ty masz jakiś inny egzemplarz, bo to jest twarda oprawa i taki piękny fiolet na y, krawędziach tak, kartek. Tak, tak, dla, dla jednej sieci z księgar, nie wiem, czy mogę powiedzieć, czy, nie, o, o, nie, o której nie jest specjalną tam, gdzie zmrok zapada szybciej, horror, ale tak jak już mówiliśmy, zawierający nie tylko te warstwę, ale również mnóstwo innych warstw. No i portret takiej małej społeczności, prawda? Bo zazwyczaj te mniejsze miasta są bardzo wdzięcznym tematem i bardzo wdzięcznym miejscem akcji. Mi się bardzo podoba, że dom, w którym mieszkają bohaterowie, to jest ten jeden z archetypów horroru. To jest Ach, dom na tak. skraju albo gdzieś poza miastem. Jeszcze czekałam, żeby było powiedziane, że jest po lewej stronie, po lewej stronie sobie. na końcu ulicy, ale nie. E, to miasto jest fikcyjne, prawda? Ale e, jest to, to Podkarpacie. To miasto jest fikcyjne, pasło wymyśliłem sobie, bo potrzebowałem wiesz, żeby to miasto... że. Z jednym podkarpackim miastem się rymuje. pasło. Tak, tak, ale o dziwo akurat to jedno miasto, które się rymuje, nie było jego y, pierwowzorem. Uf, hmm. y, bo bardziej wiesz, pasło jest połączeniem y, leska, y, Sanoka. I Jarosławia. Jakieś te trzy miasta, które odwiedziłem w ostatnich latach, jeżdżąc ze spotkaniami autorskimi, spotykając tam ludzi, spędzając tam czas, mi się połączyły w jedno. Eee, I tak, te, te, te trzy są pierwowzorami, nie? I, i elementy, elementy każdego z tych miast można właśnie w paśle odnaleźć. No ale przede wszystkim staram się tam oddać wiesz, atmosferę Podkarpacia. Tak? Bo. Jednak jest tam coś niezwykłego. Jakbyś to podsumował w kilku takich określeniach, powiedzmy, przymiotnikowych, tę atmosferę? E, zaskakująca, e, groźna... Mm. Nie wiem, dlaczego, wiesz, chodzi mi po głowie słowo słoneczne, ale to już na ten... O, ale, ale wiesz to słoneczna i groźna to słoneczna niby i się groźna. wyklucza, ale powiedziałabym, że w pełnym słońcu też dużo groźnych rzeczy może się nie, wydarzyć. Nie, niesamowita i zaskakująca, mhm. tak? Znaczy faktycznie, jak się tam chodzi po takich mniejszych miastach, miasteczkach, jak się troszeczkę człowiek otwiera głowę, to tak i zaczyna chłonąć, wiesz, to coś tam wydarzyło w przeszłości. E, no to czuję, że się znajduje na jakiejś granicy czegoś niezwykłego, nieznanego. No, wydaje mi się, wiesz, że nie jest przypadkiem, e, że Beksiński jest, wywodził się z Sanoka, tak? E, I notabene no właśnie, przecież na zamku w Sanoku jest tak. największa jego kolekcja. I to jest wystawa, e, którą trzeba zobaczyć. Ona robi niesamowite wrażenie. Chociaż muszę ci powiedzieć szczerze i państwu, że na mnie większe wrażenie w Sanoku zrobiła tamtejsza kolekcja, też w stałej ekspozycji ikon. I to było tak niewiarygodne i mocne przeżycie, że na pewno wpłynęło na to, jak opisuje Podkarpacie w tej książce. W każdym razie na pewno warto się wybrać, ale jestem teraz chodzi mi po głowie również to, ten wątek, że jeżdżąc po całej Polsce ze spotkaniami autorskimi, właściwie w każdym miejscu możesz znaleźć jakąś inspirację i coś, co będzie zaczynam pod nową książkę, niekoniecznie horror. No, dużo, tak jest? Jest, dużo jest takich. No bo zaczyna być w, w, w Gliwicach, prawda? Czy, czy, zaczyna, to... zaczynałem w Warszawie, w Warszawie, tak? potem Wydzie, była... Gdzie mieszkam? Potem w czyli czyli skąd, skąd, skąd, skąd się wywodzę. No tak, ale parę miejsc, tego odwiedziłem podczas spotkań autorskich, czy podczas wakacji się, mm, mm, e, się, się na kartach książki pojawia. Wiesz co, z, mi bardzo odkryć, mam nadzieję, że nie pomylę nazwy miejscowości kojarzy się po głowie wapno, tak? I mm -hmm. przepraszam, to jest gdzieś na skraju Wielkopolski. Przepraszam, że się pomyliłem ale tam się wydarzyła największa katastrofa górnicza w historii Polski, o której nikt nie wie. Hmm. I o której nikt nie pamięta. Tam wydobywano sól. W pewnym momencie w latach 70 to się zaczęło wszystko zawalać. Nikt nie zginął, ale po prostu, wiesz, nagle pół miasta właściwie zniknęło. I ta kopalnia dalej stoi. To, są, to jest opuszczony budynek. Ja sobie zrobiłem mały urbek wędrując tam i zwiedzając. No i narodziła mi się wtedy Kupalnie jakaś, wiesz, historia, wiesz, kryminalna, która mogłaby się tam wydarzyć. To jeszcze o tym, jak one się rodzą, mam nadzieję, że zdarzymy porozmawiać, ale chciałabym cię też w następnej części naszej rozmowy zapytać o to, co kryje wyszukiwarka internetowa autora kryminałów i horrorów. Ale o tym porozmawiamy. Wojtek Chmielarz zostaje z nami, a my teraz zapraszamy państwa na spotkanie z Jordanem Takei i Tomem McFarlandem. Zapraszamy do reklamy. Bo w MediaExpert taniej masz. Barbara, co ty, co, co ty tam tak w tym telefonie robisz? Oszczędzam. O, a ile? 200 złotych w app za MediaExpert. Ty patrz, jakie fajne promki mają. Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację MediaExpert i złap nawet 200 złotych rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl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 Wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Senior. Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do 14. Pora na słowo o polszczyźnie. Przy słowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pani Sylwia pyta, co mają wspólnego czasowniki kraść i skradać się. Oba pochodzą od pra-indoeuropejskiej formy krau, która oznaczała gromadzić, skupiać i która dała początek nie tylko wyrazom kraść i skradać się, ale też kryć, czyli gromadzić potajemnie w niewidocznym miejscu. Ta potajemność widoczna jest także w słowach, o które pyta pani Sylwia. Kraść to przecież zabierać potajemnie, przywłaszczać sobie, a skradać się, przemieszczać się, dostawać się gdzieś potajemnie i ukradkiem. O inne słowo, nazywające już mniej potajemne działanie, pyta mnie pan Sylwester. Skąd się wziął wyraz rabować i czy ma coś wspólnego z angielskim robbery? Czasownik rabować został przez nas zapożyczony z języka niemieckiego, w którym rauben oznacza porywać, łupić i grabić. To samo niemieckie słowo przeszło do języka angielskiego, ale za pośrednictwem francuskiego. Podobnym, ale już słowiańskim wyrazem jest grabić. Pierwotnie czasownik grabić oznaczał zgarniać do siebie w swoją stronę. Stąd też takie słowa jak grabie, czyli narzędzie do zgarniania, czy graba, jako potoczne określenie ręki, czyli części ciała, którą się chwyta i zgarnia. Czas na ostatnie pytanie, które zadała pani Joanna i na które już kiedyś odpowiadałem, ale nie zaszkodzi przyjrzeć się temu jeszcze raz. Dlaczego mówimy złodziej, a nie kradziej, skoro ta osoba kradnie? Dawniej złodziej oznaczał tego, który czyni, działa zło i był przeciwieństwem słowa dobrodziej. Podobną parę tworzyły wyrazy dobroczyńca i złoczyńca. Z biegiem czasu złodziej zawęził swoje znaczenie do tego, który kradnie, a to prawdopodobnie dlatego, że nasi przodkowie kradzież uznawali za jedną z najgorszych krzywd, jakie można wyrządzić drugiej osobie. Co ciekawe, wyraz kradziej, utworzony raczej żartobliwie, znalazł swoje miejsce w internetowym wielkim słowniku języka polskiego, jako potoczny synonim słowa złodziej. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Jak on to wyczuł, ten Mateusz Adamczyk, że dziś będzie z nami w audycji Tu Myśliwiecka 357 autor między innymi Kryminałów, Wojtek Chmielarz, więc ten kradzież Szósty, złodzień, szósty zmysł. Szósty zmysł, z pewnością. Polecamy podcasty Mateusza Adamczyka na stronie trójka.polskieradio.pl i te krótkie i te dłuższe, w których znajdą Państwo bardzo ciekawe rozmowy. Sela Su teraz i The Galance, a potem wracamy do rozmowy. Mówin, Selasu i panowie z The Gallants. Ojciec i syn akurat, a w studiu Wojciech Chmielarz. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry. Właśnie ukazała się nowa książka Wojciecha Chmielarza, Tam gdzie zmrok zapada szybciej. Już powiedzieliśmy, że to horror. I zanim przejdziemy do tego samochodu, który jest na okładce, to chciałam zapytać, oczywiście masz mnóstwo czarnych charakterów na koncie, prawda, napisanych, tak. ale tutaj zło czy zły, to jest zupełnie inna, powiem tak kolekcjonalnie parę kaloszy. Jak się zabierałeś do tego, żeby te, te istotę stworzyć? Nie będziemy zdradzać za dużo oczywiście, to, to, to nie o to chodzi. Wiesz co, ale... to bardzo długo poszukiwałem, znaczy punktem wyjścia, wiesz, była postać Szweda, tak? To jest były gangster, który ma na swoim sumieniu pewne e, złe rzeczy, które zrobił w przeszłości. E, I... E, z tej gangsterski gangter, gangsterki się wypisał. Teraz żyje, wiesz, w, w tym paśle m, troszeczkę w ukryciu, prowadzi tam inne życie. W domu na uboczu. W domu na uboczu. To już ustaliliśmy. W ostatnim domu w e, moje on jest chyba po prawej stronie okay. jednak. <laughs> to dobrze, e, że to ustaliliśmy też. E, I wiesz co, e, natomiast on cały czas e, cały czas e, wokół siebie krzywdzi ludzi. Tak? Więc wyszedłem od, od takiej postaci, która ma pewne rzeczy na swoim sumieniu, krzywdzi ludzi dookoła siebie e, i to zło wokół niej narasta. Tak? I byłem ciekawy, co się stanie, jak to zło nagle wiesz, na, na raz, będzie go tyle, że będzie się musiało jakoś spersonifikować. Ale oczywiście nie o tym jest ta książka, bo to potem były da, dalsze poszukiwania, e, no, aż w końcu się e, skończyło na postaci Arturo, mm -hmm. przyjaciela z przeszłości. Tak, bo są też dwie warstwy czasowe tutaj. Tak. Bardzo ciekawie się przenikające. I jedna się dzieje w Warszawie, tak. Arturo, przyjacież z, z, z przeszłości. Od podstawówki. Od podstawówki, młody chłopak z dobrego domu, który zawsze odmarzył o tym, żeby być gangsterem. No i któremu Szwed to marzenie pomagał zrealizować. Tak, był, był świetny w sprowadzaniu na złą drogę też, Arturo, trzeba przyznać. No ale jest też Tamara, nastolatnia, piętnastoletnia dziewczyna. Osiemnastoletnia. Osiemnastoletnia, przepraszam. Latnia. Która, to chyba możemy zdradzić, tak. Jest przybraną córką Szweda, ale ta relacja jest trudna. Ta relacja jest trudna, bo y, to jest taka relacja y, y, oj, przybranego ojca i, i przybranej córki, która by świetnie działała, gdyby była jeszcze matka. Właśnie uświadomiłam sobie, że w czasie akcji książki Tamara ma rodzinę ośrodków. Tak, tak, tak. tak y, od tego się ta książka też zaczyna, nie? I y, oni by świetnie funkcjonowali jako rodzina, gdyby była z nimi Pola, żona Szweda, matka, matka Tamary. Niestety y, Pola zmarła przed rozpoczęciem akcji książki i oni oboje nie potrafią się z tego otrząsnąć, tak? I oboje mają jakieś ogromne żalę do siebie w związku z tym, co się wydarzyło i nawzajem bardzo skutecznie się ranią i robiąc wszystko, żeby zrobić sobie krzywdę, a przy tym równocześnie no kurczę, Szwed jednak próbuje być tym ojcem, tak? Szwed próbuje jednak to dziecko wychować, próbuje naprowadzić jakoś na, na dobrą drogę, no bo równocześnie pomimo tego, co mówiłem wcześniej o nim, to jest generalnie dobry człowiek. To jest facet, który... Tylko obrósł, oblepiły go te wszystkie wydarzenia z jego przeszłości. Nie wszystkie zależały też od niego. Czasami po prostu poddawał tak. się biegowi wypadków. Także dom miał trudny, więc to wszystko niestety y, trzeba przepracowywać w terapii, a on raczej na terapię on na te nie poszedł. na terapię nie chodzi, tak. tak. To porozmawiajmy teraz o samochodach. One się też wiążą ze Szwedem, nie bez powodu on Maxywe y, y, Szwed, y, bo od tego się właśnie zaczyna, od samochodów, ale ty też gdzieś napisałeś już, że to nie tylko twój pierwszy chor, ale także pierwsza książka, w której jest bardzo ważny wątek motoryzacyjny. I też e, to był e, ten impuls i to też był ten element układanki, który był ci potrzebny do tego, żeby ruszyć dalej z tą opowieścią, która jak pisze, pisałeś i mówiłeś e, tkwiła w topie dosyć długo. I, i ten impuls właśnie pochodził z Podkarpacia, dobrze pamiętam? Ten impuls pochodził z Podkarpacia, pochodził od y, ludzi z wspaniałej firmy Klasykowisko. Y, oni są właśnie z Jarosławia i zajmują się renowacją i sprzedażą starych, zabytkowych samochodów, więc jeśli państwo szukają starego samochodu... O, przepraszam cię, tutaj musisz się zatrzymać, nie będziemy, ale... To nie będę, no dobra, okej. Okay. To się zatrzymuje, przepraszam, cofam. <głos> um, I y, byli na spotkaniu autorskim, żeśmy mm -hmm. rozmawiać. Czyli i fanami po, i potem, książek, czy są tangami? fanami moich książek i potem mi pokazali, jak pracują. Znaczy ich poprosiłem, słuchajcie to, ja do Was przyjadę na kilka dni i poka pokażecie mi, jak ten biznes w ogóle działa, czym się zajmujecie. No i ta ich y, miłość do motoryzacji, miłość do starych samochodów, była czymś absolutnie niezwykłym, y, ujmującym i dla mnie też. Y, a no, nie ukrywam, nie zrozumiałem. <głos> ja traktuję trochę samochody jak młotki. To znaczy, wiesz, samochód ma pewien cel, jest narzędziem, żeby się dostać z punktu A do B, nie? I ma tam doje... trzeba tam dojechać sprawnie i bezpiecznie. I patrzeć na tych ludzi, dla których samochody faktycznie są, wiesz, czymś niezwykłym, dziełami sztuki, czymś, co się obdarza uczuciem, pasją, no to, wiesz, stwierdziłem, ok, to ja chcę stworzyć taką Coś postać. Takiego. Chcę mieć takiego Szweda, bo właśnie y, Adam z klasykowiska też specjalizuje się w... W szwedzkich, szwedzkich samochodach. Tak. A to w takim razie i u nich dowiedziałeś się, jest tam tak, taki motyw, że Szwed na ucho rozpoznaje, co jest nie tak z samochodem. Tak, Poli, tak, prawda? Tak, I to, tak to jest ten, To było konsultowane. To jest element researchu. To jest element researchu. Ja w pewnym momencie yy, zadzwoniłem do Adama i powiedziałem: Słuchaj, potrzebuję awarii samochodów, taką, taką mnie, i żeby się dało rozpoznać na słuch. Nie? I on mi zaczął wysyłać propozycje. Co by, to mogło, co, mogło, co by to mogło być. No? Oczywiście, no, wielokrotnie opowiadałeś i właściwie przy każdej twojej kolejnej książce pojawiają się wątki tego przygotowania, dokumentacji, wszystkich warstw, które ty musisz najpierw sprawdzić, które musisz omówić z specjalistami i specjalistkami w danej dziedzinie, żeby później włożyć to do książki, żeby to było wiarygodne i żeby czytelnik, czytelniczka mogli w to uwierzyć. Chociaż u ciebie głównie czytelniczki też chyba, bardzo częściej. Głównie, głównie czytelniczki, ale jak pokazują dane Biblioteki Narodowej z zeszłego miesiąca głównie kobiety czytają. Tak. Natomiast w tej książce jeśli chodzi o research, ja jestem też dumny, wiesz, o psychologię Wspaniale. psią. Tak, tak, tak, tak. To do demona może jeszcze zdążymy przejść, ale teraz no, chciałabym jednak zapytać się o tę wyszukiwarkę twoją i A, jakie wyszukiwa? najdziwniejsze hasła wpisywałeś, przygotowując się do kolejnej e, powieści, e, szukając tych klocków, tych elementów układanki. Wiesz co, na pewno przy jednej książce pytałem za ile można sprzedać dziecko. E... O. I to było to jest o tyle zabawna historia, wiesz, że ym, to pytanie, które zadałaś, co ja mam w wyszukiwarce? Padło podczas spotkania autorskiego w szkole mojej córki, tak, mm -hmm. z klasą mojej córki, nie i jakaś tam jej koleżanka zapytała, jakie pan e, szukał czego wyszukiwarce. Ja niewiele myśląc powiedziałem, że, że, że, że, że za ile można sprzedać dziecko nie i wszystkie oczy na, na moją córkę w tym momencie. E, teraz na przykład miałem fazę na projekty budowlane, zupełnie mi niepotrzebne, znaczy w prywatnym życiu, ale zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób odbywa się klimatyzacja, znaczy wentylacja w podziemnych tunelach, hmm. e, bo było mi potrzebne. E, co jeszcze? Dużo o dronach ostatnio czytam no, bo oczywiście takie przestępcze rzeczy, nie? Jak, jak się coś włamać, jak ukraść, jak przeżyć, o, teraz też szukałem, jak przeżyć wypadek, znaczy ucieczkę, z sam wyskoczenie z samochodu, bo to nie jest takie proste. Mm -hmm. To ja zostawię Państwa teraz jeszcze z tymi e, pytaniami. Wojciech że zostaje z nami, rozmawiamy o książce Tam, Gdzie Zmrok Zapada Szybciej. Chwila muzyki i wracamy do rozmowy. Hey. To Suki Waterhouse i Tiny Raisin. Wojciech Mielarz jest gościem audycji Tu Myśliwiecka 357. Tam, gdzie zmrok zapada szybciej, nowa powieść, nowy horror, pierwszy horror Wojciecha Mielarza. I to jest jakiś punkt zwrotny lub być może jakiś taki krok czy stopień, który warto było zrobić. Ja, ja Dwa punkty zwrotne chciałam cię jeszcze zapytać. Mhm. Patrzę na zegar, oczywiście wiem, że te pytania wymagają dużych odpowiedzi, ale jestem bardzo bardzo ciekawa jak pamiętasz ten moment, bo jeszcze nie powiedzieliśmy, że to jest twoja 21 książka. Chyba 22. 22? Tak. Wydawało mi się, że ciągle 21. No nie no Musiałem, że 22, bo, ale na co, jest... rytuał był 20. Rytuał był 20 złotowłosa złoto a... 21. Okej, okay, czyli 22. E, ale no, był ten moment, kiedy musiałeś podjąć decyzję e, m, mm. e, ładnych parę lat temu już kilkanaście, mm. że no, zmieniasz swoją specjalizację zawodową. Pamiętasz, tak. e, pamiętasz ten moment? Y, Ale ja pamiętam. To był, się... to, był, to był koniec roku 2015. To jest oczywiste, że, że, e, że, że go pamiętasz kiedy, tylko, wywalili, pamiętasz. kiedy wywalili mnie z pracy. Aha. Ja jestem takim człowiekiem, który ma problem ze zmianami. Tak? Mhm. Ja jestem też człowiekiem, który ma dużą potrzebę mieć stabilizację i bezpieczeństwo życiowe. E, mam awersję do ryzyka, z którą troszeczkę też walczę, troszeczkę sobie prze... Y, y, przepracowuję, e, Natomiast w tamtym momencie swojego życia e, nie odważyłbym się rzucić stałej pracy. Znaczy ta, pytanie, ta, ta, ta, czy byś tak się zdecydował na to. Także powo tak, z powodów takich życiowych, wiesz, gdzie, gdzie wtedy byliśmy nie? E, i ja i moja rodzina e, nie odważyłbym się rzucić tej pracy, po to, żeby poświęcić się pisaniu, tak? Ale firma, w której pracowałem, została zlikwidowana. E, no i wtedy stanąłem przed wyborem: OK, czy szukam kolejnej pracy na etat. E, czy powinienem zacząć pisać książki już jako zawodowy pisarz? A ja, ty już miałeś podpalacza w szufladzie? Ja, czy... znaczy nie, ja tam podpalacz był już napisany, wydany. Był. wydany ja już miałem na koncie 3-4 książki. Tylko cały, e, czas, tylko cały dwóch... czas byłem w dwóch światach. światach. E, I tutaj mam wielki dług wdzięczności wobec, wobec mojej żony, e, Darmary, która e, no po prostu wtedy e, e, i być może nawet teraz bardziej we mnie wierzy niż ja w siebie. I ona mnie bardzo zachęcała do tego, że okej, okay, słuchaj. Mamy trochę oszczędności, spróbuj być Te, ten Te, pisarz... które się okazały dobrze poszło, więc jest szansa no na to, No właśnie słabo się... poszło, słabo no poszło. Jak to, ale przecież... Słabo poszło, ale, ale namawiała mnie mhm. i powiedziała spróbuj, no to spróbowałem mi się okazało, że się udało, tak? Mhm. Ale e, na pewno bez tego, że mi wyrzucili z pracy i bez wsparcia mojej żony, to by się nie udało. Bardzo się cieszę, że ten, że ten wątek się pojawił. No to teraz e, przebiegnijmy e, tak zwany fast forward, czyli szybko do przodu. A jak świętowałeś e, ten milion sprzedanych książek? Już przekroczone oczywiście. Wiesz co, e, no świętowaliśmy spotkaniem autorskim oczywiście. Był, by, był tort, było, było fajnie. E, ale wiesz co, ten milion sprzedanych książek jest dla mnie dalej trochę nierealny. To mm. znaczy trudno mi uwierzyć w to, że aż tyle tego poszło. Um, I też moje życie, życie w pozorom, tak bardzo się nie zmieniło. Okej, okay, nie, bardzo się zmieniło. Znaczy, jest dużo większy spokój, bo jak sobie wspominam ten czas, wiesz, tuż yy, jak, jak zaczynałem, yy, właśnie to bycie pisarzem pełną gębą. To, to, to każdy miesiąc był miesiącem niepokoju, nie czy będzie starczyć na rachunki, nie? W, mhm. w, w tym miesiącu. Teraz już ten niepokój e, mi nie, nie towarzyszy, jest znacznie większy spokój, znacznie większy luz, No co jest fajne. Ja bardzo dobrze wspominam Twoje pierwsze powieści, więc zupełnie nie skojarzyłam faktu, że co, coś, e, jeśli chodzi o sprzedaż, rozumiem, e, że, że nie będzie. Było... No to jest swoja historia właściwie większości spisarzy w Polsce, teraz, tak? Ale muszę to i, teraz wyjaśnić. E, o co tu chodzi? Z, i, to jest tak, że najczęściej pierwsze powieści nie przynoszą e, sprzedażowo, nie są wielkimi sukcesami. To jest moja historia, to jest historia mm -hmm. bardzo wielu innych pisarzy i pisarek. E, ja trochę pół żartem, pół serio, wiesz, mówię, że jak zobaczyłem po raz pierwszy sprzedaż podpalacza rozliczenie, to stwierdziłem, że okej. Okay, Moi rodzice, moja babcia ciekawe kim jest pozostałe 8 osób. Nie? Trochę przesadzam, ale nie aż tak Rozumiem. bardzo, tak? Więc e, no niestety w tej pracy trzeba być upartym, trzeba mieć też szczęście. I trzeba wychodzić tą uwagę czytelników. Musi, musi się też zdarzyć być może pewien przełom, który potem pozwala wrócić czytelnikom, którzy nie zauważyli pojawienia się tak, poprzednich tak. książek do tego, co się pojawiło. Tym przełomem było żmijowisko? Tym przełomem było żmijowisko, które faktycznie sprzedało się fantastycznie i zostało zauważone przez bardzo wielu czytelników i zekranizowane, czytelniczek, potem zekranizowane. Serialu. Ale ekranizacja w rechpozorom nie była przełomem znaczy super, że ona się wydarzyła, ja bardzo lubię ten serial, ale ta książka sprzedawała się już świetnie przed ekranizacją. To znaczy, gdyby tej ekranizacji nie było, to okej, okay, sprzedaż byłaby trochę niższa, ale tylko trochę niższa. Ale co jest ciekawe, ja już książkę wcześniej, e, przy cieniach, zauważyłem, że dzieje się coś bardzo dobrego. Tak? Nagle ta, nagle ta książka zaistniała, e, nagle ta książka e, e, pojawiała się w mediach i właśnie notabene ten moment, kiedy zobaczyłem, że coś się dzieje, to był moment, kiedy y, o cieniach powiedziano w porannej y, audycji Trójki. Hmm... Bardzo się cieszymy, że może mogliśmy przyłożyć tutaj, e, przyłożyć tutaj swoją cegiełkę, właśnie położyć swoją cegiełkę. E, wspomniałeś e, między wierszami na początku naszej rozmowy, że teraz piszesz e, te rzeczy, których szukałeś: drony. Tak, drony, podziemne t -t tunele. Czy to jest coś, czego potrzebujesz do nowej książki? To jest coś, czego mhm. potrzebuję do nowej książki. Ona jeszcze nie ma tytułów, natomiast jest to. Piąty tom cyklu o bezimiennym, którego pierwsza część została skrealizowana, prosta sprawa. Polecam Państwu, więc już teraz piąta część z tego cyklu. Chcę to napisać. Mam nadzieję, że w spotkamy się, wiesz, za pół roku, nie całej sobie o, te, o tej książce wtedy pogadamy. To ja teraz wrócę, już się w takim razie omawiamy, ale wrócę jeszcze do początku naszej rozmowy i o muzyki. Są jakieś y, playlisty, których... Y, bo mówiłeś o tym, że do Map tak. for the Sun zwróciłeś. To ci się kojarzy z bezimiennym? Czy to było zupełnie... Trochę tak, mhm. bo mamforci mają taki... w dużej ilości piosenek mają taki fajny, szybki rytm, nie? Wy, mhm. wy, wy, wybijają. Są bardzo energetyczne piosenki, a to jest jednak energetyczna seria, energetyczne historie. Zawsze jeszcze e, staram się sięgnąć w rozmowach z ludźmi, którzy tyle nam dają, jeśli chodzi o, e, o to, co, co tworzą, po tę drugą stronę, po to, co robisz dla siebie, kiedy nie piszesz, kiedy chcesz przewietrzyć głowę i odświeżyć kubki smakowe, ale nie zawodowo, tylko prywatnie. E, nie, no to na przykład czytam. tak Ja Ciągle uwielbiam czytanie, ciągle mi to sprawia e, ogromną przyjemność. Teraz akurat e, czytam e, Michała Śmielaka, e, Czarne Morze, książka, która się okazała tego samego dnia, co, co, co moja. E, tylko, że to jest już klasyczny kryminał, który się dzieje w Sosnowcu, bardzo fajna rzecz. E, ale wiesz co, bieganie sport, e, e, jakiś tam... Tak, kto śledzi e, twoje media społecznościowe wie, że tak. bieganie jest bardzo ważne od pewnego momentu. Wiesz co, teraz się szykuje do biegu na 50 kilometrów po górach, więc e, to Czy jest wyzwanie. mamy kciuki w tej Bardzo ulecz. dziękuję. To... cię chmielasz. bardzo ci dziękuję za to spotkanie w Trójce. Pamiętaj, że jesteśmy umówieni, jak e, e, kolejny bezimienny się pojawi, a teraz rozmawialiśmy przy okazji premiery książki Tam, Gdzie Zmrok Zapada Szybciej. Oczywiście mamy dla państwa egzemplarze, przecież wiedzieli państwo, że tak to się skończy, więc proszę napisać. Myśliwiecka Małpapolskieradio.pl. Wojtek jeszcze raz dziękuję. To ja dziękuję bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia. Katarzyna Wojtasi, Kolga, Szućko, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Oh, goodbye, seein' my broken heart. Hold on to your teardrops. You got a long way to go. Did you get over doing nothing today? Don't you wanna stop complaining? If one is easy, then hard is too. No one knows where you're heading to. What's my private collection? Always better than you. No consolation prizes.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 Zapraszamy do salonów i na Audi.pl Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to...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 Uwaga, kierowcy! Na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP.me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Mobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP.me i wpadaj na stację BP. Wiesz co, Marian? Mm. Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, no. ci, ci panowie, panowie z Media Ekspert. <grym> I jeszcze tego starego grata zabrali. wygodniej i <grym> za darmo. Teraz w Media Ekspert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba.